Ja mam się przedstawiać, bo tak nie wiem w sumie. Maciek już mi chyba przedstawił wystarczająco dużo. Jak pierwszy raz miałem okazję stanąć, i dzielić się z wami, to coś o sobie powiedziałem. Także... A ja nie lubię za dużo sobie mówić, więc coż będę mówił. Po prostu staram się chodzić za Panem Jezusem i to jest właściwie najważniejsze chyba. Cała reszta to dodatki do naszego życia. Może skupię się na tym, co, z czym chciałbym się z wami podzielić. Tak jak wczoraj z Pawem rozmawialiśmy, akurat jesteśmy po podróży, do, po wyjeździe takim wakacyjnym, ale też tam nasze rodzinne strony, też byliśmy u Maćka, mieliśmy okazję spotkać się z bratem, z którym Maciek się spotyka, porozmawiać. Tego brata ja też znam, także to też było takie po prostu spotkanie po paru latach nie, nie widzenia się. I tak jak z Pawem wczoraj rozmawiałem o tym, żeby się czymś podzielić, to właśnie chciałbym się z wami podzielić tym, o czym Rozmawialiśmy tam w Lublinie. Myślę, że to jest bardzo ważne nie tylko w aspekcie tamtej społeczności, gdzie to się konstruuje, buduje, tworzy, ale każdej społeczności, która jest, która wydaje się trwająca albo jest trwająca. Może, już, może jest społeczność poukładana, ma swoje filary, ma swoich braci, siostry. Każdy zna swoje miejsce w społeczności, wie co robić. Ale czasem wydaje mi się, zapominamy o takich drobnych rzeczach, które nie są tak naprawdę drobne, ale są podstawą tego, czego nas Pan Jezus nauczył. I chciałbym się z Wami dzisiaj trochę tutaj mieć, już przywołał jeden werset z, listy z Ewangelii Jana o miłości braterskiej, o tym, że Pan Jezus zostawił nam takie przykazanie, to ja bym chciał o tym przykazaniu trochę dzisiaj opowiadać. Postaram się tak w miarę krótko, ale tak zwięźle, ale też, też myślę, że konkretnie na podstawie gdzieś tam tego, co, co widziałem, czy o tym o czym rozmawialiśmy takich swoich przemyśleń z ostatniego czasu, bo tak się składa, że dość niedawno czytałem Ewangelię Jana. Te wersety o przykazaniu Jezusowym, o miłości wzajemnej są przy takim bardzo ważnym fragmencie Ewangelii Jana o tym, kiedy Jezus mówi, że jest winoroślą my jesteśmy latoroślami, a ojciec jest winogrodnikiem i tak pięknie omawia tę relację między nami, ojcem, Jezusem, jak my się odżywiamy, jak funkcjonujemy i tak dalej, jak to wygląda. I na końcu Jezus zostawia nam takie wyraźne, bardzo mocne przesłanie. Przykazanie wam zostawiam, abyście się wzajemnie miłowali, i bardzo bym chciał dzisiaj, żebyśmy właśnie nad tym się skupili. Chciałbym i siebie i was zachęcić. Mówię, jestem, jestem po wyjeździe lubelskim, po rozmowie z bratem, takim bratem Rękiem. I gdzieś jakby w tej rozmowie mnie to dotknęło i też przypomniało wiele rzeczy. I po prostu na gorąco chcę się z wami podzielić. No, taki, taki wrzący, gorący temat, który myślę jest ważny, bardzo ważny. Dzisiaj jak tak, wiecie, wyjdziemy sobie na ulicę albo sobie żyjemy w świecie, to świat trochę nas do czegoś innego zachęca. Świat mówi, kochaj siebie, patrz na siebie, spójrz, o to jest twoje, tak? albo to należy do ciebie, więc szanuj to, rozwijaj to w sobie, masz talenty, więc rozwijaj. Myśl o sobie, jak będziesz wyglądać, dbaj o siebie, trenuj, ucz się itd. itd. Wiecie, to wszystko są... Bardzo ważne rzeczy, tak? bo dobrze jest skończyć dobrą szkołę, bo potem ma się dobrą pracę. Dobrze jest nie wiem, dbać o, swój, o swoje zdrowie fizyczne, no bo jak człowiek nie dba, no to wiadomo, że później różne choroby się mogą pojawić. To wszystko są ważne rzeczy. Ale świat dzisiaj przez to, co mówi o tym, żebyś zadbał o siebie, żebyś kochał siebie, żebyś ćwiczył, żebyś robił to tamto, żebyś pilnował swoich rzeczy, Nawołuje nas do bardzo złej rzeczy, do bardzo zgubnej rzeczy. Do tego, żebyśmy siebie, żebyśmy siebie miłowali. Nie kogoś drugiego, tylko siebie samych. Żebyśmy patrzyli na siebie, mówili: o, to jestem ja, to należy do mnie i wara innym od te do tego, tak? To jest moje. Nikt niech nie podchodzi do tego. Świat nawołuje nas do czegoś zupełnie innego niż no Jezus nas nawoływał. Co więcej, to, co Jezus, znaczy, przepraszam, to co świat, to o czym świat dzisiaj mówi, zaczyna przenikać też do kościoła. I to też widać, jak kościół krok po kroku zaczyna zamykać się w takich, wiecie, jednoosobowych, nazwijmy to łódkach albo, albo budyneczkach, tak? Takim mały, jednoosobowy kościółek, ja chodzę gdzieś, ja gdzieś jestem w społeczności, ale tak naprawdę jestem takim jednoosobowym tworem który oczywiście przyjdzie, porozmawia, podzieli się nawet czymś, nawet przywita się z bratem, nawet zapyta, co u ciebie słychać, ale tak naprawdę to dobra, fajnie, ciebie jest dobrze, u mnie też jest dobrze i tak zostawmy to wszystko i nie, nie wchódźmy sobie w drogę, nie przeszkadzajmy sobie nawzajem, nie? będzie dobrze, będziemy się spotykać, wszystko jest fajnie. Ja myślę, że taka postawa, takie coś jest... O 180 stopni odległy od, od tego, czego uczył nas Jezus Chrystus. Od tego też, czego uczyli nas apostołowie. I chciałbym to udowodnić teraz wam kilkoma wersetami. I też zgłębić to, o czym mówił, bo tu będę przywołał słowa apostoła Pawła, czyli o tym, o to, o czym mówił apostoł Paweł i to, o czym mówił Pan Jezus. Nawołując nas do zupełnie innej relacji, do zupełnie innych więzi. Chciałbym najpierw przeczytać taki fragment z listu do Rzymian. To jest 12 rozdział, 10, 11, 12, 13 werset, ale właściwie tylko chodzi mi o 10 i o 13 werset. Gdzie mamy coś takiego. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku, w pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku. Nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Jak popatrzymy na te właściwie dwa wersety, 10 i 13, tak? miłujcie się wzajemnie miłością braterską, a później wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Jakże to są inne wersety od tego, o czym mówi świat? Zobaczcie. W greckiej wersji. Ten dziesiąty, początek tego dziesiątego wersetu brzmi nawet trochę tak dla mnie... A przepraszam, trzynasty werset. Trochę nawet bardziej tak przemawia do mnie, bo tam pisze coś takiego. Potrzeb świętych będący wspólnikami. I rozważaliśmy ten werset z bratem właśnie Remkiem w Lublinie. Co to znaczy być wspólnikiem potrzeby świętych w tym, czego on tam potrzebuje. Tak? To najpierw pojawia się w ogóle pytanie, czy ja wiem, czego mój brat potrzebuje. Czy ja wiem, czego brat, który koło mnie siedzi, w czym mój brat ma dzisiaj problem, albo co jest jego jakimś istotnym tam zmartwieniem, albo co jest jego radością. Tak? Czy ja jestem w stanie razem z nim być wspólnikiem w tej jego potrzebie. Ja oczywiście jestem w swojej potrzebie wspólnikiem, tak? bo ja swoje problemy i radości znam doskonale. O to mnie martwi, tam jutro muszę iść do pracy, akurat ja wracam po urlopie, no to jutro będzie duży nawał nagły, wiecie, taki nagły nawał roboty. Dość, dość takiej niesympatycznej pewnie, bo obciążającej głowę i wszystko. I tak człowiek myśli sobie o tym dniu no i iść, o rany, straszne, nie? Ale czy mój brat o tym wie, nie? Albo czy ja wiem, czy mój brat przypadkiem jutro nie będzie miał takiego dnia? Albo jakiegoś tam innego ciężkiego? Czy pytam go o to? Czy rozmawiam z nim o tym? Czy jest to moją usilną potrzebą, żeby poznać to po prostu? Bo wiecie, możemy też powiedzieć, no dobra, jak ktoś ma problem, to niech przyjdzie i niech o nim powie. No ale jak trafiamy na człowieka, który jest małomówny, który jest cichy, który jest spokojny, on nie wyjdzie, nie, powie, nie zacznie mówić. On nie będzie się dzielił. On po prostu zamknie się w sobie, sobie cicho w kącie usiądzie, posiedzi na tym nabożeństwie, pokarmi się tym słowem, ale wyjdzie równie smutny, jaki jak tutaj wszedł. tak? Dopóki ktoś nie podejdzie do niego i nie zapyta bracie. Ja widzę, że jesteś przygnieciony jakimś ciężarem. Nie, Coś cię tutaj męczy. Co cię męczy? Powiedz... Podziel się ze mną, ja spróbuję przynajmniej Ciebie wysłuchać. Nie? Już nie chodzi o to, żeby mu tam powiedział, stary, dobra, pójdziemy razem, pomogę Ci to zrobić, bo są czasami, tak, czasami takie rzeczy, których no nie jesteśmy w stanie razem zrobić. Ale możemy chociaż wysłuchać tego brata. A więcej możemy się modlić o tego brata. Tutaj często jak do Was przyjeżdżam, Paweł zawsze wzywa do tego, żeby się o kogoś pomodlić, żeby z kimś być blisko, tak? żeby, żeby wspomóc go w modlitwie. To jest bardzo ważne, ale żebyśmy modlić o drugiego brata, to musimy wiedzieć, o co się modlić o tego, przy tym bracie czy przy tej siostrze. Musimy znać jego, jego życie, musimy znać jego potrzeby. tak? I znowu wrócę do tego świata. Świat nas znowu nawołuje. Zostaw innych, zainteresuj się sobą, a innych zostaw. To nie twoja sprawa jest, co tam inni mają. Jak nawet mają bałagan w domu, to niech sobie mają ten bałagan w domu. Nieważne. Nie myślę tutaj o takim bałaganie, wiecie, tam porozrzucane zabawki czy tam jakieś inne rzeczy, bo ja to mam non stop prawie w domu. Yy, oczywiście, no bo tu żona już widzę, się śmieje. Moja chodzi o dzieci, które tam potrafią roznieść zabawki bo przynosić i czasami znajduje zabawki nie w tym miejscu, gdzie one być powinny, nie? Wiecie, jakie to takie uczucie jest, jak się wchodzi, a zabawka powinna być w pokoju u dzieci, a jest na przykład w dużym pokoju, na stole, na środku stołu sobie stoi. Yy. Chodzi o to, żebyśmy tak jak ja czytam tutaj słowa apostoła Pawła abyśmy starali się nie tylko gdzieś tam pokiwać głową dobrze bracie tylko wniknąć w te potrzeby mojego brata mojej siostry tego świętego który koło mnie jest który jest ze mną w społeczności i współuczestniczyli w tym jego życiu ja wiem że to jest trudne że to jest obciążające że to jest wymaga od nas tego, żeby zapytać, żeby podejść, żeby porozmawiać. To jest trudne. Dla mnie osobiście to jest trudne. Ale teraz pozwólcie, że przeczytam słowa Jezusa z Ewangelii Jana. To jest 15, 15 rozdział, 12 werset. Po tym wywodzie, w którym Jezus mówi o latoroślach, że On jest winoroślą, my jesteśmy latoroślami, Ojciec jest winogrodnikiem, Ojciec dba, Ojciec przycina. Stara się, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy przynosili owo co jeszcze. I teraz dwunasty werset jest taki. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I jak patrzymy na te słowa, abyśmy się wzajemnie miłowali. Umiłujcie się, tak? No, fajne słowa, ale to słowa tylko są, tak? A Jak się trochę głębiej patrzy, na przykład. Tak jakbyśmy czytali to z oryginalnej wersji greckiej, to tam znajdziemy słowo agape pod, pod pojęciem miłowali. A Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale to jest taka miłość bezwarunkowa. Ona nie stawia żadnych warunków. Ona się stara, ona wychodzi do przodu. Ona daje, wszystko daje. Nie zostawia nic dla siebie. No, to może jest moje, ale może być twoje równie dobrze. To nie jest ważne, tak? bo ta miłość nie stawia żadnego warunku. Nie mówi, że dobra... Tu możesz wejść do przedpokoju, ale do pokoju tu już nie wchodzisz, bo pokój jest ewidentnie mój, więc ja możemy sobie pogadać, ale tylko w przedpokoju. Dalej już zakaz. Nie? nie ma czegoś takiego. Wiecie, ja lubię, jak przyjdzie do mnie brat albo siostra, czy, czy przyjedzie ktoś do nas tak i czuje się jak u siebie w domu. Jak wie, gdzie jest herbata, gdzie jest kawa, gdzie jest talerzy, gdzie jest kubeczek. Nie dlatego, żeby wyręczyć mnie z tam posługiwania, bo też nie o to chodzi, bo chętnie zrobię kawę, herbatę, przygotuję różne rzeczy. Ale chodzi o to, żeby ten brat, siostra czuł się dobrze. I tego się nauczyłem bardzo dawno w początkach swojej, swojego chodzenia w chrześcijaństwie, kiedy żyliśmy w Kielcach jeszcze z żoną. Yy, I Mieliśmy z takim jednym bratem taką społeczność, że ja u niego robiłem sobie sam kawy i jeszcze jemu, on u mnie robił sam i, i dla mnie też robił. Nie, I nie było taj, takich, wiecie, nie takich tajemnic w sensie, takich yy, gdzieś tam małżeńskich spraw, nie? bo to są, to są inne rzeczy. Natomiast takich domowych nie? w taki prosty sposób wyrażało się takie staranie o siebie nawzajem. Znaliśmy też swoje problemy, znaliśmy swoje sprawy. On znał moje, ja znałem jego dobrze. Nie było jakichś tematów tabu. Nie było tematów, o których nie mogliśmy porozmawiać. Po prostu ich nie było. Ja bym chciał zachęcić każdego z nas, abyśmy spojrzeli w słowa Jezusa. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was miłowałem, Który Jezus też kilka razy powtarza, bo i w 13 rozdziale to, co Maciek czytał, też mówi o tym, abyście się wzajemnie miłowali. I później w 17 wersecie 13, 15 rozdziału też mówi to wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Pan Jezus nie zostawił nam wielu przykazań. Jak, tam, jak czytacie Ewangelię, to w niewielu miejscach mówi, że wam przykazuje coś, róbcie tak i tak. My dzisiaj jako ludzie wierzący, albo jako taki Kościół, ale taki w szerokim ogólnym pojęciu, bardzo mocno zwrócamy uwagę na różne święta, na różne akcje jakieś, które trzeba zrobić, albo jakieś działania chrześcijańskie, które pewnie są też dobre. Też warto je kultywować, ale bardzo często zapominamy o, takim drobnej, o takiej drobnej rzeczy, nie? o bracie, który siedzi obok mnie. A może to jest ważniejsze od wielkich czynów, których możemy dokonać, od wspaniałych rzeczy, których być może możemy dokonać w tym świecie. Może Jezus wymaga od nas prostszej rzeczy albo trudniejszej. Nie? To zależy, jak na to spojrzeć. Podejścia do brata, zapytania go, bracie, jak się masz? Czy masz jakieś rzeczy, które u Ciebie gdzieś tam leżą na dnie serca, którymi mógłbyś się ze mną podzielić, które moglibyśmy razem przeżywać, które mogli, moglibyśmy razem nosić. Tak jak w innym wersecie jest napisane, brzmiona jedni drugich noście. Nie? To, nie jest, to nie są przypadkowe słowa. To, to nie wynika z tego, że, że Paweł sobie tak walnął taki tekst po prostu, i tak zostało w Biblii. Nie, nie, nie, nie to nie są przypadkowe rzeczy. Zobaczcie cały list do Koryntian. Może nie cały, pewien, pewna jego część, ja nie będę tutaj cytował tych wersetów, całe rozdziały dotyczyły tego, że Kościół w Koryncie jak się spotykał na wieczerzy, to nie spotykał się na wieczerzy. Dlaczego on do nich takie rzeczy pisał? No bo pokazali swoją postawą, że nie dbają jedni o drugich. Nie interesują się tym, że jeden przychodzi i nie ma nic do jedzenia, a drugi przychodzi, ma pełen bukła gwina, pełen kosz jedzenia, naje się, napije i może słuchać. I niech mówią mu święte rzeczy. Nie, Paweł powiedział: Nie spotykacie się na wieczerzy, nie jesteście jednością, zacznijcie patrzeć na drugiego brata koło was, podzielcie się tym, co macie. Zobaczcie, że jedni mają potrzeby, a drudzy są pełni. tak? To może zróbcie tak, żeby każdy miał porówno. I nagle list do Koryntian, który, do, do zboru w Koryncie, który był duchowy, który był taki pełny, bogaty, można powiedzieć nawet z naszego punktu widzenia. Być może nawet dużym był zborem, tak, bo to też duże miasto było. Nagle okazuje się, że brakuje im takiej podstawowej rzeczy. Takiej bardzo prostej. Nie jakichś tam wiecie, wielkich spraw, wielkiej świątyni, wielkich, wielkich czynów. Bardzo prostej rzeczy. Podejścia do brata, zapytania. Bracie, ja widzę, że ty nie masz co jeść, no to ja ci dam pół mojego chleba i podzielę się z tobą winem, które przyniosłem. Jest też taki werset w liście do Efezjan. Pozwólcie, że też przeczytam go. To jest czwarty rozdział i drugi, czwarty werset. I posłuchajcie tego, co tutaj mówi Paweł. Z całą pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starajcie się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. I wrócę do tego pierwszego momentu. Z całą pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Znosząc jedni drugich w miłości, jak często... Umyka nam to, że mamy siebie nawzajem znosić, że mamy siebie nawzajem nie tylko akceptować, że dobra, to przychodzimy w jedno miejsce, ale mamy się znosić, mamy, mamy brzemiona swoje nosić, mamy współuczestniczyć w potrzebach brata, siostry. Tu nie wystarczy cześć, jak się masz. Ładny uśmiech i ta amerykańska wersja wiecie, takiego przywitania, czy wszystko u ciebie dobrze, tak u mnie dobrze, a u ciebie też u mnie dobrze, no to fajnie, super. Nie, to nie wystarczy. Pan Jezus wyzywa do czegoś innego, do miłości bezwarunkowej. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Zostawiam wam przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłością bezwarunkową, która odda wszystko, co masz tam gdzieś w sobie. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, te słowa, bo tak jak mówię, rozmawialiśmy o tym w Lublinie i pomyślałem sobie, że jest to równie cenne dla każdego z nas, dla mnie, dla was, jeżeli jesteście w jakiejś społeczności, tu, jeżeli jesteście w społeczności. Bo czasami w toku wielu spraw, w toku tego, czym świat nas bombarduje z każdej strony praktycznie, to są takie drobne elementy, ale bardzo ważne. I tu nie chodzi o bardzo dobre samopoczucie, o bardzo dobre relacje, jakieś, wiecie, że będziemy sobie wspaniale spędzać czas na jakichś grach, zabawach, piknikach. Tu chodzi o pełne oddanie się drugiej osobie, pełne oddanie się temu, kto koło mnie siedzi. I nie patrzę na to, czy ten człowiek mi pasuje, czy mi nie pasuje, bo łatwo jest mieć relacje i, i kochać kogoś bezwarunkowo, kogoś, kogo lubimy, kogoś, kto jest nam bliski, kto jest nam gdzieś tam sercem taki podobny. A dużo trudniej kocha się kogoś, kto jest inny od nas, nie odpowiada naszym standardom piękna, nie odpowiada naszym standardom osobowościowym, jest totalnym odwróceniem naszego charakteru. Bardzo trudno się taką osobę kocha, bardzo trudno. I tak jak mówię, chciałbym i siebie, i was zachęcić do tego, bracia i siostry, abyśmy wsłuchali się w słowa Pana Jezusa o wzajemnej miłości, żebyśmy starali się czerpać z tych wersetów, o których mówił Paweł, że mamy jedni drugi brzemiona nosić, tak, że mamy współuczestniczyć w potrzebach świętych. I to nie chodzi o to, aby myśleć teraz w tym momencie w taki sposób, no dobra, to kto teraz przyjdzie posłuchać mojej potrzeby? Ja mam ich dużo, to ja chętnie się podzielę. Proszę bardzo, zapraszam. Nie, to chodzi o to, żeby, żeby zapomnieć o swoich potrzebach i pójść do drugiej osoby. Jak tak postąpimy, to będzie to taka reguła wzajemności, że jeden podejdzie, a ktoś do mnie podejdzie. Ale nie liczmy na to, nie czekajmy na to. Nie pędźmy po to, tak, żeby ktoś nas wysłuchał. My pójdźmy wysłuchać drugiej osoby. My pójdźmy współuczestniczyć w jej, w jej potrzebach, w jej trudnościach, w jej radościach, w jej życiu. Niech tak nas Pan uczy, tego przekazania, na żywo, w każdej sytuacji. Amen. Amen. Apostoł Jan napisał, abyśmy nie miłowali słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I z pewnością potrzebujemy na nowo i na nowo sobie to przypominać, do tego się wzajemnie zachęcać i nie zakończyć naszej miłości jedynie właśnie na dobrym słowie czy modlitwie, jakkolwiek, tak jak Sebastian tutaj myślę słusznie zaznaczył, od czegoś trzeba zacząć. I dobrze jest zacząć od modlitwy o brata, o siostrę, modlitwy o innych w kościele i od tego przełamania tej naszej właśnie czasami wstydu, czasami jakiejś takiej, takiego wrażenia, że to, to nic nie da, ale po prostu bycia bardziej otwartym na innych. Śmiało podejścia do brata, do siostry i zapytania ich o to, jak się mają. Słuchania się w to, co mówią. Czasami, wiecie, jest to takie żałosne, kiedy ktoś pyta mnie, jak się, jak się mam i już go nie ma. <ślesz> po prostu już widzę, że jak się masz i już tam po prostu już, już prawie go nie ma. I wtedy oczywiście ciężko jest powiedzieć jak się mam, jeżeli widzę, że ten ktoś tylko tak kurtuazyjnie zadaje tego typu pytania. Ale jeśli zatrzymamy się, jeśli spojrzymy w oczy drugiej osobie, jeśli stoimy i czekamy autentycznie chcąc usłyszeć to co się dzieje i też mając tą gotowość, by jeśli tylko w jakikolwiek sposób możemy współuczestniczyć w potrzebie tej osoby, to wtedy rzeczywiście Bóg może coś między nami czynić. Ja myślę, że to jest naprawdę... Bez tego nie ma Kościoła. Też od jakiegoś czasu jest głęboko na moim sercu taka świadomość, że Kościół to nie jest miejsce, w którym... Spotykamy się i wszystko jest pięknie poukładane i dobrze się bawimy i wszyscy są zadowoleni, jakieś inteligentne, dobrze wyartykułowane kazanie usłyszymy i po prostu zaliczoną mamy niedzielę, zaliczone mamy jakieś tam inne w tygodniu spotkania, ale rzeczywiście musimy pilnować tego, abyśmy byli jednym ciałem, abyśmy znali siebie wzajemnie, abyśmy troszczyli się o siebie abyśmy zabiegali, jak Paweł pisze, nie tylko o to, co nasze, ale również o to, co drugiego. Z jednej strony przestrzega nas, abyśmy nie wtrącali się do cudzych spraw, ale to nie oznacza, iż nie mamy troszczyć się o innych, zabiegać o innych, uniżać się do innych, znosić tych trudniejszych, słabszych, bardziej ułomnych, częściej upadających. Naprawdę, bracia, siostry, Dołóżmy wszelkich starań z Bożą łaską, z Bożą pomocą. Pilnujmy siebie przed tym egoizmem, przed tym samolubstwem, przed tym duchem tego świata, który rzeczywiście tak bardzo podkreśla nasze potrzeby i zachęca nas do zabiegania o siebie. Módlmy się, aby Bóg nas od tego zachował, aby gdy ludzie przyjdą czy do tego zboru, czy do waszych zborów, bo dzisiaj mamy tutaj gości z różnych zborów, aby zobaczyli wzajemną miłość. Pan Jezus mówił, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieli wzajemną miłość. Nie po dobrej muzyce, nie po elokwentnym kazaniu, nie po waszym eleganckim ubiorze, nie po jakichś religijnych gestach, ale po tym, czy się wzajemnie miłujecie. Czy myślicie, że to widać? Ja myślę, że to widać. Jak ktoś wchodzi do zboru, Szczególnie jak się kończy nabożeństwo, to widać. Niektórzy po prostu od razu za swoją torebkę i już ich nie ma. Już pognali na swój obiad. Nieważne, bracia, siostry, już skończyło się nabożeństwo, już mam zaliczone, muszę lecieć do domu. I ja rozumiem, że czasami jest jakaś tam, ktoś tam czeka, tak? Mamy głodnego kota w domu, musimy go szybko nakarmić. No? Albo jakąś inną, poważniejszą potrzebę. Ale kiedy widzę. Tą chęć jeszcze porozmawiania, tą chęć zamienienia właśnie paru słów, może jeszcze pomodlenia się o kogoś, może ktoś właśnie nie ma takiej odwagi, żeby tutaj poprosić o modlitwę zbór, ale przyszedł z ciężarem, przyszedł z potrzebą. I kiedyś zapytamy go, okazuje się, że jest coś, o co powinniśmy się modlić. Pewnie temat, który można by jeszcze ciągnąć, jeszcze niektórzy z was by wyszli tutaj, dołożyli jeszcze wiele w tym temacie pewnie jest do powiedzenia. Ale dziękujemy Bogu za, za to, że Sebastian dzisiaj poruszył ten temat i dałby Bóg, żebyśmy umieli to wprowadzać w czyn, żebyśmy z Jego łaską rzeczywiście w praktyczny sposób miłowali się wzajemnie. Powstańmy jeszcze do modlitwy, proszę. Panie nasz, Ty mówisz nam, że to nie myśmy Ciebie umiłowali, ale Ty nas umiłowałeś. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy zbuntowani, kiedy byliśmy zarozumiali, kiedy mieliśmy o sobie zbyt wielkie mniemanie. Ty umiłowałeś nas i dałeś swoje życie za nas i Ty pokazałeś nam na czym polega miłość, że to nie są jakieś tylko piękne słowa i gesty, ale oddałeś swoje życie, wyparłeś się z samego siebie. Będąc w postaci Bożej, nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparłeś się samego siebie i uniżyłeś się i stałeś się sługą, i uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. I Ty, Panie, wzywasz nas, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Ty nas umiłowałeś. Nie tylko miłując tych, którzy są nam mili, którzy nam odpłacają pięknym, i dobrym za naszą dobroć i nasze jakieś dobre czyny, ale również tym, którzy są trudni. Miłując tych, którzy są przykrzy, którzy nie umieją podziękować, którzy nie umieją się odwdzięczyć, albo którzy po prostu nie mają takich środków, takich możliwości. Panie nasz, przemienie nasze serca. Oczyszcza je z naszego egoizmu. Oczyszcza je z naszej samolubności, naszego samolubstwa, naszego ciągłego dogadzania sobie, i czasami niestety wykorzystywania innych do tego, by jeszcze bardziej sobie dogodzić. Wybacz nam, kochany Panie, kiedy nie miłujemy brata, siostry, kiedy nie ma w nas zainteresowania tym, co się dzieje w ich życiu, kiedy jesteśmy tak bardzo przejęci naszymi problemami, że zaniedbujemy tych, których uczyniłeś jednym ciałem z nami. Pomóż nam pamiętać, że nie należymy do siebie samych że zapłaciłeś za nas wielką cenę, aby uczynić nas członkami jedni drugich, członkami jednego ciała Twojego Kościoła. Pomóż nam, Panie, podejmować trud miłości. uzdalnie nas do tego, przysposabiaj nas do tego. Dodaj nam wytrwałości w tym. Pomóż nam być bardziej otwartymi jedni na drugich. Znajdować radość w służeniu innym. Nie wynosić się, ale uniżać się przyjmować tę postawę sługi, tak jak Ty, Panie, uniżyłeś samego siebie i nie przyszedłeś po to, żeby Tobie służono, ale żeby służyć. Pomóż nam patrzeć na Ciebie i naśladować Ciebie. Prosimy. Amen.